i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem. Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto życie swoje oddaje za przyjaciół. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli postępujecie zgodnie z moim przykazaniem, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie rozumie, co czyni jego Pan. Nazywam was przyjaciółmi, ponieważ dałem wam poznać to wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. To nie wy wybraliście mnie, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem do tego, abyście poszli i przynieśli plon i to plon trwały. Wtedy Ojciec da wam to, o co Go w imieniu moim prosić będziecie. To jest moje przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Jeżeli świat was nienawidzi, to bądźcie pewni, że mnie już przedtem znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, kochałby on was jako swoją własność. Ale nie należycie do tego świata, bo odebrałem was światu i dlatego was nienawidzi. Przypomnijcie sobie, co wam powiedziałem, że sługa nie jest większy od swego Pana. Skoro mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli byli wierni mojemu słowu, to i waszemu będą wierni. Ale z mojego powodu będą wszelkimi sposobami działać przeciwko wam, ponieważ nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł, i nie mówił do nich, nie ponosiliby winy. Teraz jednak nie mają żadnego wytłumaczenia ze swojej winy. Kto mnie nienawidzi, ten i mojego Ojca nienawidzi. Nie ponosiliby winy, gdybym nie dokonał wśród nich takich czynów, jakich nikt inny nie dokonał. Ale teraz, chociaż je widzieli, nienawidzą zarówno mnie, jak i mego Ojca. A stało się tak, aby się spełniła zapowiedź Pisma, znienawidzili mnie bez przyczyny. Przyślę wam na pomoc Ducha Prawdy, który pochodzi od Ojca. On będzie świadczył o mnie. Wy też będziecie świadczyć, ponieważ od początku jesteście ze mną.